I sam wie, że nie wolno zdradzać tajemnic śledztwa. Jasienica zmarł w sierpniu 1970 roku. Na jego pogrzeb przybyły tłumy. Byli to jego towarzysze broni, czytelnicy jego książek, znajomi, przyjaciele. Nad trumną piękne przemówienia wygłosili Jerzy Andrzejewski i mecenas Władysław Siłanowicki. W czwartek, 14 marca 1968 roku na arenę wkroczyły Śląsk i Zagłębie. W dniu tym na placu Feliksa Dzierżyńskiego w Katowicach odbył się wiec z udziałem około 100 tysięcy członków partii z całego województwa. Do zebranych przemówił Edward Gierek. Był on drugim po kępie pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, który publicznie zabierał głos po 8 marca. Jednocześnie był pierwszym członkiem biura politycznego, którego wypowiedź na temat wydarzeń marcowych oficjalnie podano do wiadomości publicznej. Ponieważ przywódca Grupy Śląskiej był jednym z głównych kandydatów do schedy po Gomułce, jego przemówienie było ważnym wydarzeniem politycznym. Stylistyka i język tego przemówienia były typowe dla oficjalnych publicznych wystąpień z marca 1968 roku. Jerek wymieniał więc nazwiska inspiratorów w liczbie mnogiej. Owi Zambrowscy, Staszewscy, Słonimscy... I spółka w rodzaju Kisielewskiego, Jasienicy i innych, których nazwiska zna się z komunikatów prasowych, dowiedli niezbicie, że służą obcym interesom. Gierek uderzył w jeszcze mocniejsze akordy. Dzisiaj milicja obywatelska naszego województwa zatrzymała samochód wiozący na Śląsk grupę warszawskich studentów, którzy jechali zamącić spokojną śląską wodę. Nie trudno domyślić się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i kraju, są to ci sami zawiedzeni wrogowie Polski Ludowej, których życie nie nauczyło rozumu, którzy przy okazji dają sobie znać, różni pogrobowcy starego ustroju, rewizjoniści, syjoniści, sługusi imperializmu. Chcę z tego miejsca stwierdzić, że śląska woda nie była i nigdy nie będzie wodą na ich młyn. Jeśli po niektórzy będą nadal próbowali zawracać nurt naszego życia zobranej przez naród drogi, to śląska woda pogruchocze im kości. W ustach Gierka uchodzącego nawet za partyjnego liberała słowa te musiały zaskakiwać tych, którzy liczyli na jego pragmatyzm i na to, że po objęciu sukcesji po gomułce byłby w stanie zdemokratyzować skostniały, na poły totalitarny reżim. Zdanie o śląskiej wodzie, co po gruchocze kości zyskało taką samą sławę jak zwrot o odrąbywaniu rąk wypowiedziany przez Cyrankiewicza po ulicznych zajściach w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. W przemówieniu Gierka, na co zwraca uwagę Tarniewski, pojawił się też nowy element. Jak powiedziano, 8 marca rano wróciła z Sofii do Warszawy delegacja z Gomułką na czele. 9 marca poinformowała o tym prasa. Od tego czasu, stwierdza Tarniewski, do przemówienia Gierka nazwisko Gomułki z trudem można było w prasie odszukać. 14 marca na wiecu w Katowicach, zgodnie z informacją o papu, nad trybuną widniał duży portret Gomułki i napis... Niech żyje Komitet Centralny PZPR z towarzyszem Wiesławem na czele. Odtąd w propagandzie marcowej pojawił się jeden z najtrwalszych wątków. Jesteśmy z wami, towarzyszu Wiesławie. Gierek w rozgrywce wewnątrzpartyjnej poparł Gomułkę. Na wiecach i masówkach wypowiadali się kolejni pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich. W Ursusie przemawiał Henryk Szafrański, w stoczni imienia Lenina Kociołek, na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu Szydlak, w stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie Antoni Walaszek. Ton tych wypowiedzi był wręcz identyczny. Obowiązywał atak na intelektualistów, przy czym zestaw nazwisk w zasadzie był stały. Kołakowski, Brus, Bauman, Baczko oraz Słonimski, Jasienica, Kisielewski. A także żądanie oczyszczenia aparatu z syjonistów. Innymi słowy było to połączenie kursu antyinteligenckiego z antysemityzmem. W centralnej fonotece Polskiego Radia znajdują się nagrania z wieców organizowanych w marcu. Nagrania te znacznie lepiej niż relacje prasowe pozwalają zorientować się w klimacie tych wieców, gdyż zachowują niekiedy specyficzny charakter każdej z tych masówek. Można na przykład usłyszeć skandowane hasła i to, czy tłum je podchwytywał. Wspomniano już, że 15 marca do 4 tysięcy ludzi zebranych w stoczni imienia Lenina przemawiał kociołek. Poinformował on zebranych, iż doszło w uczelniach do zgromadzeń, a następnie do wystąpień i ekscesów ulicznych, w których udział wzięli liczni gdańscy studenci i uczniowie. Zdaniem Kociołka ulicznym manifestacjom ton nadawali chuligani. Wiele uwagi mówca poświęcił politykierom i wichrzycielom. Przy tej okazji przywołał szereg nazwisk pogrupowanych i następująco wymienianych. Zambrowski, Staszewski, Słonimski, Kisielewski, Jasienica. Kołakowski, Brus, Bauman, Baczko, Zakrzewska, Michnik, Schleifer, Kuroń, Modzelewski. Z kolei 21 marca odbył się wiec w Lublinie. Pojawiły się tam hasła Precz z rozbijaczami narodu, oczyścić partię syjonistów, jesteśmy z Wiesławem. Przemówienie wygłosił pierwszy sekretarz KW Kozdra, który mówił o okroczeniu drogą ósmego plenum z października 1956 roku. Według Kozdry wydarzenia ostatnich dni to była próba podniesienia ręki na partię i władzę ludową. Nawiązując do wydarzeń w szkołach wyższych stwierdził Nasza młodzież nie da się wywieźć w pole takim wychowawcom jak Brus, Bauman, Kołakowski czy podobni. Nie da się wywieźć w pole ponadnarodowym literatom w rodzaju słonimskich, kisielewskich i nie da się wywieźć w pole młodym syjonistycznym organizatorom i aktywnym uczestnikom zajść w Warszawie i innych ośrodkach akademickich. W tym momencie rozległy się burzliwe oklaski. Kozdra, waląc ręką w pulpit, co słychać w nagraniu, poruszył też Wądek żydowski, mamy prawo żądać wyraźnego samookreślenia się tych Żydów obywateli naszego państwa, którzy się jeszcze nie samookreślili. Dwa dni później na rynku w Krakowie w obecności 100 tysięcy osób, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego domagała, wypomniał studentom akademiki i obiekty dydaktyczne, choć deklarował, że im tego nie wymawia. Porównywał młodzież do skrawka papieru dającego się porwać byle podmuchem. Równocześnie podziękował tym studentom, którzy nie dali się ponieść emocjom i przeciwstawili się wichrzycielom. Nie zapomniał też podziękować milicjantom i robotnikom, którzy działali w milicji robotniczej. W czasie tego samego wiecu Julian Liszka z Huty imienia Lenina odczytał tekst posłania do Komitetu Centralnego adresowanego na ręce Gomułki. Bogatego materiału do analizy języka ówczesnych oficjalnych wystąpień dostarcza wypowiedź sekretarza warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego Kazimierza Rokoszewskiego. 10 kwietnia mówił on, że w czasie wydarzeń marcowych chciano podpalić nasz dom. Zdaniem Rokoszewskiego to co się stało nie stało się nagle. Przyczyn tego szukał w wydarzeniach 1956 roku, kiedy to wypłynęło na wierzch niemało brudnej piany, z którą sobie nie potrafiono poradzić. W marcu do działania przystąpili różnego rodzaju kameleoni polityczni i moralni, niegdyś najzagorzalsi zamordyści, a dziś liberałowie i demokraci. Nawiązując do podnoszonych za granicą zarzutów szerzenie antysemityzmu w Polsce stwierdził, iż kampania ta uwłaszcza, cik, godności naszej generacji. Odcinek 34. Bezspornie najważniejsze przemówienie, przywoływane już kilkakroć, wygłosił 19 marca po południu Gomułka na spotkaniu z warszawskim aktywem partyjnym w sali kongresowej. To ponad dwugodzinne wystąpienie na żywo transmitowały radio i telewizja. Telewidzowie mogli przeczytać napisy na transparentach Kto za Polską, ten za Gomułką oraz fideistycznie brzmiące hasło Wierzymy w Ciebie, Wiesławie. Jednocześnie mogli choćby częściowo wczuć się w atmosferę panującą na sali, w której wedle relacji prasowych zebrało się 3000 warszawskich aktywistów. A był to spektakl jedyny w swoim rodzaju. Zarówno to, co mówił Gomułka, jak i sposób, w jaki to czynił, wpływało na nastrój sali. Ważniejsza jednak była staranna reżyseria wiecu, w tym planowe rozmieszczenie specjalnie dobranego aktywu. Co się tyczy przemówienia, to Ochab utrzymuje, że Gomułka sam je napisał. Zebrało się biuro polityczne, wspominał po latach Ochab, a za godzinę czy półtorej miała się odbyć konferencja aktywu warszawskiego. Chcieliśmy przeczytać tekst wystąpienia Gomułki, ale podobno nie był jeszcze gotowy. Podrzucano nam więc co jakiś czas po kilka kartek, ostatnie w ogóle do nas nie dotarły. A sala kongresowa była już odpowiednio przygotowana jak na zebranie honorowskie. Krzyczano Mietek i Gierek. Jest jednak mało prawdopodobne, by Gomułka sam pisał tekst wystąpienia. Spotkać się można na przykład z opinią, że przynajmniej fragment poświęcony Słonimskiemu wraz z cytatem z jego artykułu O drażliwości Żydów opublikowanego w numerze 35 wiadomości literackich z 1924 roku przygotował Namiotkiewicz. Z kolei Starewicz, który twierdził, że napisał 80-90% przemówień Wiesława, Podaje, że mowę marcową pisali on, Ryszard Frelek i Andrzej Werblan. Ważniejsza wszakże była wymowa przemówienia, które biograf Gomułki uznaje za najbardziej kompromitujące w jego karierze. Z kolei Holzer uważa, że choć w przemówieniu tym Gomułka zaatakował syjonistów i intelektualistów, to jednocześnie starał się nałożyć pewne ograniczenia rozbuchanemu antysemityzmowi. I chociaż nie zyskał wyraźnej aprobaty, Pokazał jednak, że nie ma zamiaru ustępować moczarowi steru władzy. Natomiast Gierek stawał się postacią numer dwa w partyjnym kierownictwie. Powyższy fragment wymaga pewnych wyjaśnień. Otóż w czasie przemówienia Gomułki, gdy mówca wspomniał o trzech rodzajach osób pochodzenia lub narodowości żydowskiej, zdaniem Starewicza ten fragment przygotował sam Gomułka, aktyw, być może tylko pewna część zebranych, skandował śmielej, śmielej. Miało to być zachętą do bardziej radykalnych sformułowań, co zresztą podobno zaskoczyło pierwszego sekretarza. Przynajmniej część aktywu uznała przemówienie Gomułki za zbyt mało obiecujące. Niewykluczone, że dlatego obok okrzyku Wiesław, Wiesław, część uczestników podjęła z aplauzem okrzyk Gierek, Gierek. Radiosłuchacze i telewizowie mogli się przekonać o istniejących w kierownictwie PZPR-u podziałach i o tym, że część aktywu przestaje ufać Gomułce, widząc w Gierku jego następcę. Na ten temat... Hillebrand napisał Okrzyki w warszawskiej sali kongresowej nie były spontaniczne. Skandowały je grupy rozmieszczone wśród delegatów zakładów pracy dzielnicy Wola. Późniejsza, błyskotliwa kariera ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR na Woli, Jerzego Łukaszewicza, świadczyła, skąd wyjść mogła inspiracja pierwszej publicznej progierkowskiej demonstracji. Taki sam pogląd głosi szlachcic, który przy okazji stwierdza, że Gierek czuł się źle. Znaczyłoby to, że ta manifestacja poparcia była mu w tej sytuacji nie na rękę. Zresztą Łukaszewicz po kilku dniach wystraszył się swojej odwagi i wedle relacji żlachcica miał zbierać w zakładach woli podpisy pod listem Solidarności z towarzyszem Gomułką, który przekazano mu niedługo potem. Zdaniem Szlachcica Łukaszewicz musiał się jeszcze czymś innym przysłużyć, skoro w czasie piątego zjazdu PZPR w 1968 roku wybrano go w skład Komitetu Centralnego i był kandydatem do wysokiego stanowiska partyjnego. Motywy tego awansu ujawnił mi w rozmowie sam Gomułka w 1972 roku. Niestety Szlachcic nie ujawnił ich w swoim tekście. Zarzycki, który mimo odejścia z końcem 1967 roku ze stanowiska przewodniczącego Prezydium Stołecznej Rady Narodowej, w marcu nadal był członkiem Komitetu Warszawskiego, stwierdził, że w owym czasie Kępa i kierowany przez niego Komitet Warszawski, zachowywał daleko idącą samodzielność w podejmowaniu decyzji. Zarzycki zastanawiał się też, czy to rzeczywiście sam Kępa kierował całą akcją, czy też był sterowany i nakręcany przez ludzi w rodzaju Łukaszewicza. Niemniej warto zwrócić uwagę, iż Łukaszewicz od 1949 roku przez pewien czas działał w aparacie ZMP w Katowicach. Tłumaczyłoby to może po części jego karierę po grudniu 1970 roku i pozwalało postawić pytanie, czy w marcu nie był jednym z ludzi stanowiących ogniwo łączące Komitet Warszawski z Grupą Śląską. W 1981 roku Dejmek w czasie uniwersyteckiej sesji wyraził przekonanie, że w marcu szykowany był zamach stanu. Wiemy na przykład o tym, że były sekretarz dzielnicy robotniczej Wola, Jerzy Łukaszewicz, utrzymywał w pogotowiu aktyw partyjny w czasie marcowego, błąd, kwietniowego, posiedzenia Sejmu. Aktyw ten miał się udać pod Sejm z manifestacją i domagać się ustąpienia Spychalskiego, Cyrankiewicza itd. O tym, że zamach stanu, przegrupowanie na najwyższych szczeblach było szykowane, mówią nie tylko plotki, ale i ulotki. Sam miałem w ręku parę ulotek, w których anonimowi autorzy dowodzili, że na przykład Józef Cyrankiewicz naprawdę nazywa się, no nie wiem, Mordechaj Teitelbaum i że ten właśnie Mordechaj na początku lat pięćdziesiątych gwałcił na oczach dziewiętnastu skazanych na śmierć naszych admirałów i oficerów z wybrzeża ich żony. Spychalski oczywiście według tych ulotek był agentem wywiadu izraelskiego i tak i tak dalej. Z kolei Roman Zambrowski na temat tego wystąpienia pierwszego sekretarza zapisał w dzienniku, że aktyw warszawski, prawdopodobnie inspirowany przez kępę, urządził po referacie Gomułki owacje i skandowanie na cześć Gierka. Nie można też wykluczyć szerszej akcji przygotowanej przez KW z kępą na czele we współdziałaniu z grupą Moczara z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zapewne Łukaszewicz był tylko bezpośrednim wykonawcą całej akcji. Ważniejsze wszak od tego, kto, wydaje się pytanie, w jakim celu urządził to widowisko na oczach milionów ludzi. W tej sprawie można jedynie snuć przypuszczenia. Sądzę, że nie chodziło tu raczej o manifestację poparcia dla Gierka, lecz o pokazanie Gomułce, że nie jest niezastąpiony. Jeżeli nie będzie postępował po myśli aktywu, a ściślej organizatorów manifestacji, to aktyw go zmiecie i być może odwoła się właśnie do Gierka. Według Stefana Jędrychowskiego Gomułka tłumaczył manifestację poparcia dla Gierka tym, że to on pierwszy zabrał głos, potępiając inspiratorów wydarzeń. Relacja Stefana Jędrychowskiego ze stycznia 1989 roku. Z kolei Gierek skandowanie jego nazwiska uznaje za wymierzoną w niego wyraźną prowokację, o którą posądza Moczara. Ta sala była pod jego przemożnym wpływem, i ugotowanie mnie w taki prymitywny sposób było absolutnie tak zwanym partyzantom na rękę. Gierek wspomina, że gdy siedząc w prezydium wraz z innymi członkami biura politycznego usłyszał krzyki Wiesław Gierek, Wiesław Gierek, to poczuł mrowie na plecach. Był to jeden z trudniejszych momentów w mojej karierze politycznej. Janusz Olicki, Edward Gierek, Przerwana dekada, Warszawa 1990. Ale zebrany w sali kongresowej aktyw pokazywał też Gomułce, w którym kierunku ma podążać. Nieprzypadkowo niektóre kręgi aparatu partyjnego przyjęły przemówienie Gomułki jako mało radykalne. Wielu partyjnym działaczom podobało się, gdy Gomułka pytał, czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii syjonistycznej i odpowiadał, na pewno tak. Mniej im się zapewne podobało, gdy mówił, że istnieje najliczniejsza grupa naszych obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy wszystkimi korzeniami wrośli w ziemię, na której się urodzili i dla których Polska jest jedyną ojczyzną. Wielu z nich zajmuje odpowiedzialne stanowiska państwowe i partyjne, pracuje na kierowniczych stanowiskach w różnych dziedzinach naszego życia. Wielu z nich swą pracą i walką rzetelnie zasłużyło się Polsce Ludowej w sprawie budowy socjalizmu w naszym kraju. Partia ceni ich za to wysoko. Słuchając tych słów, część młodszego, dynamicznego aparatu musiała się czuć zawiedziona. Na pewno ludziom tym podobało się bardziej, gdy Gomułka mówił o problemie, który nazwał samookreśleniem się części Żydów, obywateli naszego państwa. Jego zdaniem, jedynym miernikiem oceny obywatela naszego państwa jest jego postawa wobec socjalizmu i wobec żywotnych interesów naszego państwa i narodu. Do tego wątku przemówienia Gomułki nawiązał w 1981 roku Lipski, stwierdzając, muszę powiedzieć, że kiedy Gomułka mówił o dwóch ojczyznach, to nie to samo, co podwójne poczucie narodowe. Było to, jakby ktoś walnął pałką w głowę. Powiedzieć w tym kraju temu narodowi, który wydał Marie Curie, że człowiek nie może mieć dwóch ojczyzn, jest to największa bzdura, jaką kiedykolwiek w Polsce z tak wysokiej trybuny powiedziano. W szczególności dotyczy to również tych Żydów czy ludzi żydowskiego pochodzenia, którzy czując się Polakami nie stracili więzi uczuciowych z narodem, z którego wyszli. Gdybyśmy chcieli stać konsekwentnie na stanowisku sformułowanym przez Gomułkę, to musielibyśmy uznać, że Łotrem jest każdy Polak w Stanach Zjednoczonych, który ma dwie ojczyzny i poczuwa się do lojalności nie tylko wobec narodu amerykańskiego, ale również i polskiego. Bardzo często są to ludzie, którzy zamerykanizowali się z Francuzieli czy z Anglicieli, ale kochają nadal Polskę i my się temu nie dziwimy. Uważamy nawet, że jest to pozytywne zjawisko. Jedynie wobec Żydów niektórzy, na szczęście tylko niektórzy, uważają, że jest to złe. W trakcie przemówienia w pewnym momencie Gomułka zaczął cytować antyrosyjskie, czy jak to woli, antycarskie fragmenty dziadów, o których mówił, że odpowiednio wyreżyserowane były przyjmowane przez część widowni demonstracyjnymi oklaskami. Pierwszy sekretarz przytoczył m.in. znane słowa wypowiedziane przez rosyjskiego oficera do dekabrysty. Nie dziw, że nas tu przeklinają, wszak to już mija wiek, jak z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków stek. Z tym właśnie fragmentem łączy się anegdota przytoczona przez szlachcica. Otóż po wystąpieniu Gomułki z różnych województw napływały meldunki o tym, jak przyjęto je w terenie. Z terenu województwa warszawskiego napłynęła m.in. taka oto informacja. W Garwolinie chłopi chwalą Gomułkę, że w sali kongresowej ostro skrytykował Przesyłanie przez Moskwę różnych łajdaków. Wśród studentów i intelektualistów, nie mniejsze oburzenie niż zawarte w przemówieniu gomułki akcenty antysemickie spowodowały imienne ataki wymierzone w Dejmka, Kisielewskiego, Szpotańskiego, Jasienice i Słonimskiego. Oprócz cytowanego już ataku na Szpotańskiego, największe zdumienie i obrzydzenie wywołał ten wymierzony w Jasienicę. Wśród brutalnie atakowanych studentów i przedstawicieli inteligencji twórczej. Bardzo szybko powstało i ujawniło się przekonanie o głębokich więzach łączących antysemicki, szowinistyczny, agresywny, partyjno-policyjny nurt Marca z faszyzmem. Pojawiły się liczne ulotki klasyfikujące ruch marcowych pałkarzy jako ruch faszystowski. To łączenie moczarowców z faszyzmem ułatwiały ich związki z Piaseckim i skupionymi w paksie byłymi onrowcami w rodzaju Zygmunta Przetakiewicza. Nierzadko mówiono wówczas, że faszyzm czarny i czerwony podały sobie ręce. W 1968 roku Stowarzyszenie Paks liczyło 90 oddziałów terenowych oraz 9300 członków i kandydatów. W ciągu 68 roku powstały nowe oddziały powiatowe lub miejskie w Bolesławcu, Cieszynie, Dębnie Lubuskim, Elblągu i Ławie, Janowie, Półtusku, Rawiczu, Skierniewicach, Szczecinie, Wejherowie i Zawierciu. Od września 1967 do marca 1968 roku Stołeczny Ośrodek Szkolenia Kadr Stowarzyszenia PAKS zorganizował szereg spotkań dyskusyjnych na aktualne tematy ideowo-polityczne, gromadząc licznych dyskutantów wśród studentów Uczelni Warszawskich. Spotkania te odegrały istotną rolę ideowo-polityczną, współtworząc postawę socjalistycznej odpowiedzialności i uzbrajając ideowo uczestników tych dyskusji do polemiki, strzeżącymi się błędnymi poglądami. Stylistyka fragmentów przeznaczonego do użytku wewnętrznego opracowania pod tytułem Paks wobec małej stabilizacji i wydarzeń marcowych 68 roku nasuwa skojarzenia ze stylistyką i językiem marcowej prasy partyjnej. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, wszak wróg był wspólny. Syjoniści, kosmopolici, po prostu obcy. W marcu Pax nie krył się ze swymi sympatiami dla tendencji narodowych w partii i walczył otwarcie o twórczą, krytyczną kontynuację historii Polski Ludowej. Jego przywódca przeciwstawiał demokracji burżuazyjnej demokrację socjalistyczną, która słusznie przywiązuje wagę do wartości światopoglądowych. W owym czasie przywódcy Paksu występowali z programem dynamizowania demokracji socjalistycznej na etapie niezbędnego przyspieszenia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Choć niełatwo było powiedzieć, co przez to pojęcie rozumieli. Czy chodziło im o szerszy udział we współrządzeniu, o miejsce dla Piaseckiego w rządzie lub radzie państwa, czy też była to tylko nic nieznacząca retoryka? W każdym razie jednoznaczne w swojej wymowie sejmowe wystąpienie Piaseckiego który posłom Znaku otwarcie oświadczył, że Stowarzyszenie Pax jest z nimi w zasadniczej walce politycznej, pozwala sądzić, że przywódca Paxu liczył na to, że przy okazji toczących się wydarzeń uda mu się zyskać coś dla siebie i swojej grupy. Chcąc przyciągnąć ludzi nauki, Piasecki wystąpił z atrakcyjnym programem zwiększenia nakładów na badania naukowe proponowałby niezależnie od nakładów na oświatę i szkolnictwo wyższe w latach 1971-1975 przeznaczyć na badania naukowe i prace wdrożeniowe 2,5% dochodu narodowego. 3 maja 1968 roku na zebraniu zarządu Stowarzyszenia PAX Piasecki stwierdził, że obecnie w Polsce chodzi o rozwiązanie dylematu mocnego państwa z rozwojem demokracji socjalistycznej i mobilizacji społeczeństwa. My przeciwstawiamy programowi małej stabilizacji, od której należy odejść, program krytycznej kontynuacji ustroju i władzy. Tę krytyczną kontynuację ustroju i władzy można także nazywać wielką stabilizacją, stabilizacją rozwojową. Piasecki stwierdził też, że jest rzeczą oczywistą, że partia jako kierownicza siła narodu będzie w tej chwili zajęta przede wszystkim rotacją kadr. W fakcie tym widział pewną szansę dla stowarzyszenia które zarówno przed zjazdem partii, jak może i po nim, powinno precyzować treść programową krytycznej kontynuacji. Te nie do końca zrozumiałe stwierdzenia stają się bardziej jasne w dalszej części przemówienia Piaseckiego. Otóż skonstatował on, że do pewnego stopnia istniejący w Polsce od wielu lat system partyjny przeżył się. Proponowałby rozszerzyć istniejącą formułę polityczną właśnie o stowarzyszenie PAKS, które docelowo, poprzez stworzenie najpierw dużego paks powinno przekształcić się w stronnictwo polityczne w odpowiedzi na dokonany proces wytwarzania się państwa ogólnonarodowego. 14 i 15 marca obradował w Warszawie siódmy zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jednym z celów, jakie w sposób nieoficjalny przed nim stawiano, było udzielenie zdecydowanego poparcia kierownictwu partii. Ponadto chodziło o ustosunkowanie się w sposób konstruktywny do działalności środków masowego przekazu, to znaczy w praktyce jeszcze aktywniejsze włączenie się w kampanię antyinteligencką i antysemicką w prasie, radiu i telewizji. W środowisku tym czystka zaczęła się zresztą już bezpośrednio po wojnie sześciodniowej. Dużą operatywnością odznaczało się Biuro Prasy Komitetu Centralnego oraz Komitetu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. Po kilkumiesięcznym śledztwie przeprowadzonym przez Biuro Prasy, Komisja Kontroli Partyjnej przy KD Śródmieście usunęła z partii dziewięć osób z redakcji Przyjaciółki oskarżonych o udział we wspomnianej libacji na cześć zwycięstw Izraela. Łopieńska przypomina, że pewien rozgłos zyskała sprawa Wiktora Kubara, zastępcę redaktora naczelnego Kuriera Polskiego, który, jak mu zarzucano, m.in., starał się wpływać na złagodzenie niektórych tytułów usunięty z pracy i z partii. Sprawa Emanuela Planera, naczelnego Perspektyw Polskich, który uchylał się od zajęcia wyraźnego stanowiska wobec agresji Izraela, Marii Włodarskiej z Interpresu, która oskarżyła oficjalną propagandę i wiele innych. Wy, towarzyszko, córka polskiego oficera, powinniście rozumieć sprawę narodową, powiedział Wiesławie Grocholi Jerzy Waszczuk, wówczas sekretarz Komitetu Dzielnicowego, gdy jej przypadek dotarł do dzielnicy. W sumie od 5 czerwca 67 do 21 maja 68 roku w redakcjach, wydawnictwach i przedsiębiorstwach RSW Prasa dokonano 62 istotnych zmian kadrowych. W dwudniowej dyskusji w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal głos zabrało 30 mówców, w tym tacy bojowcy prasy marcowej jak Konkol, Krasicki, Solecki, Tycner, Józef Barecki, redaktor Naczelny Sława Powszechnego, Witold Jankowski, czy Tadeusz Kur, który skromnie mówił o sobie. Naprawdę z antysemityzmem nie mam nic wspólnego. Nie chcę się chwalić, ale mogę przytoczyć fakty, jak sam ratowałem Żydów. Nie mogło też zabraknąć głosu prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji Włodzimierza Sokorskiego oraz kierownika Biura Prasy K.C. Olszowskiego. Prezesem SDP ponownie wybrano redaktora Naczelnego Trybuny Ludu Stanisława Mojkowskiego. Wydarzeniem związanym z siódmym zjazdem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich była wizyta, jaką złożyła Gomułce delegacja dziennikarzy. W spotkaniu tym 15 marca uczestniczyli też Kliszko, Starewicz i Olszowski. Na czele delegacji stał Mojkowski, a w jej skład wchodzili Mieczysław Róg Świostek, Chłopska Droga, Maciej Szczepański, Trybuna Robotnicza, Stanisław Cieślak, Dziennik Ludowy. Henryk Tytzner, kurier polski, Witold Jankowski, słowo powszechne i Stanisław Zięba, tygodnik polski. Delegacja dziennikarzy poinformowała Gomułkę o przebiegu i rezultatach zakończonych w piątek obrad i wręczyła mu list uchwalony przez uczestników zjazdu. W dokumencie tym oprócz słów serdecznego pozdrowienia dla adresata przekazywano zapewnienie, że dziennikarze polscy z całym zdecydowaniem popierają i będą popierać Program i politykę partii, przodującej siły naszego narodu, przewodzącej walce o postęp i socjalizm w Polsce. Odcinamy się stanowczo od wszystkich wrogich, antysocjalistycznych i antynarodowych sił, od wichrzycieli i podżegaczy, od bankrutów politycznych, którzy nie zawahali się nawet przed próbą podburzania części młodzieży akademickiej przeciwko władzy ludowej. Wierzymy, że mącicieli spotkają zasłużone konsekwencje. List kończył się wiernopoddańczym zapewnieniem – polskie dziennikarstwo jest przy Was, towarzyszu Wiesławie, jest przy partii. Z pola widzenia nie powinna też zniknąć cenzura, choć Łopieńska wyraża pogląd, że to nie było wtedy ważne miejsce. Popiera to stwierdzenie słowami ówczesnego dyrektora pionu prasy przy ulicy Mysiej, Kazimierza Królikowskiego, który w rozmowie z nią stwierdził – Wiele spraw szło poza nami, wiele spraw było też dyskutowanych na zebraniach zespołu, ale żeby jakiś tekst wywołał sensację, to nie. Być może, gdy na marzec patrzyło się z wnętrza cenzury, tak się to rysowało. Rok 1968 był jednak ważną cenzurą w działaniu tej instytucji. Jerzy Drygalski i Jacek Kwaśniewski stwierdzają, że był w przypadku wskaźnika upartyjnienia datą zwrotną. Do tej pory polityczne kryteria selekcji przy zatrudnianiu nie były ani szczególnie ostre, ani zbytnio sformalizowane. Przykładowo w Łodzi w roku 63. na dwunastu zatrudnionych wówczas cenzorów tylko siedmiu było członkami partii. Ta sytuacja uległa zmianie po czystce, która objęła Główny Urząd Kontroli w roku 68. Od tej pory przyjmowano wyłącznie partyjnych. W roku 1974 w Łodzi na 16 cenzorów tylko dwóch nie miało partyjnych legitymacji. Byli to bezpartyjni, zatrudnieni tam jeszcze przed 1968 rokiem. Na pewno większą rolę niż cenzura odgrywało w marcu Biuro Prasy Komitetu Centralnego. Ale byłoby błędem, gdybyśmy zupełnie zapomnieli o Głównym Urzędzie Kontroli Prasy i Widowisk. Jest prawdą, że cenzura w odróżnieniu od Biura Prasy nie stymulowała powstawania nowych tekstów. Olszowski pragnął, aby cała prasa wzięła udział w demaskowaniu syjonistów, kosmopolitów i rewizjonistów. Nie miał wpływu na pisma katolickie, tygodnik powszechny, więź, znak, ale poza nimi nie był skłonny tolerować nikogo, kto nie nadążałby. Do pewnego stopnia tę odrębność udało się zachować tylko polityce w pierwszym momencie ochronionej przed czystką dzięki ingerencji Gomułki. Stanisław Brocki, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Świat, który zdaniem Olszowskiego również nie włączał się w ogólną kampanię demaskowania syjonistów, został wezwany do Komitetu Centralnego. Kierownik biura prasy domagał się od niego przygotowania odpowiednio zredagowanego wstępniaka, gdyż ojczyzna wzywa. W rozmowie tej uczestniczyli też instruktor KC Bronisław Gołębiowski oraz Janusz Kolczyński, Wiesław Nowakowski i Jerzy Solecki. Brocki sprzeciwił się żądaniu, gdyż pewnych rzeczy po prostu się nie robi. Los tygodnika i tak już był podobno przesądzony. Niedługo potem przestał się ukazywać, a w następnym roku w jego miejsce powstały perspektywy redagowane przez Lesława Tokarskiego. Władze uciekały się zresztą do rozmaitych metod. Komitet dzielnicowy Warszawa-Śródmieście za pośrednictwem przysłanego do tygodnika dookoła świata fotoreportera Gablikowskiego. Domagał się usunięcia z pracy trzech pracowników pochodzenia żydowskiego. Kierownictwo pisma sprzeciwiło się temu żądaniu. Niemniej po marcowej atmosferze Andrzej Berkowicz i Henryk Friedländer wyemigrowali z Polski. Tragicznie potoczyły się losy Elżbiety Szaniawskiej, która, czując się zaszczuta, popełniła samobójstwo. Kierownika działu zagranicznego dookoła świata, Wojciecha Giełżyńskiego, w 1968 roku parokrotnie namawiano by przyłączył się do nurtu narodowego. Najpierw w jego mieszkaniu czynili to Gontasz i Alina Roit, później jacyś dwaj mężczyźni w kawiarni Nowy Świat. Giełżyński w rozmowie ze mną podkreślał, że nigdy nie miał kontaktu z Moczarem i jego grupą. Natomiast przyznawał się do pewnych związków z tak tzw. grupą młodych sekretarzy, Kociołek, Kolszowski, Szydlak, Teichma. Choć polityczne kariery tych ludzi potoczyły się potem w różny sposób, to wówczas ich nazwiska wymieniano jednym tchem i tworzyli oni swoistą formację pokoleniową. Jednak najważniejsza była chyba postawa zajęta przez Giełżyńskiego w 1968 roku. W kwietniu opublikował on książeczkę pod tytułem Oko w oko z polityką, która jak pytania i odpowiedzi Konkola miała charakter propagandowej błyskawicy. Znalazł się w niej m.in. następujący fragment. Przy stoliku kawiarenki piw... Brata się znany przedtem zamordyzmu Staszewski z byłym członkiem bandy Łupaszki Jasienicą. Stale przesiaduje z nimi piewca zachodniego liberalizmu, pozujący na czwartego wieszcza poeta Antoni Słonimski. Dosiada się także wojujący katolik Kisielewski, czołowy adwokat dobrych przedwojennych czasów. Ci wszyscy panowie mają pilnych słuchaczy m.in. w grupie kilkunastu chorobliwie ambitnych studentów. Okoliczność, że wielu z nich jest pochodzenia żydowskiego, wykorzystują jako tarczę ochronną, piętnując mianem antysemity każdego, kto próbuje przeciwstawić się doktrynom podważającym socjalistyczne wartości ideowe. Zapytany, dlaczego napisał ten tekst, Giełżyński odparł, że nie wie, dlaczego to zrobił, po prostu nie rozumie, jak mógł napisać ten fragment. W każdym razie niedługo potem przeszedł do pracy w redakcji współczesności, uważanej wtedy za pismo najbardziej antymoczarowskie przynajmniej jeden ze wspomnianych przez Giełżyńskiego młodych sekretarzy Olszowski prowadził w tym czasie własną grę. Dość rozpowszechniony był wtedy i jest nadal pogląd, że był on jednym z ludzi Moczara. Tak oczywiście być mogło i zapewne w jakimś stopniu było. Nie docenia się jednak osobistej ambicji Olszowskiego i zapomina o tym, że liczył na niego wówczas również Gomułka. Przypomniał to Wojciech Kis-Orski publikując swoje zapiski z rozmów z Kliszką, człowiekiem, który nie udziela wywiadów. Zarówno Gomułka, jak i Kliszko, właśnie Olszowskiego i Kociołka szykowali na swoich następców. To miała być ta kadra młodych, którzy mieli ich zastąpić. Kociołek, najzdolniejszy uczeń Wiesława, Olszowski, owszem, inteligentny i zręczny. Wiosną 1968 roku dopełniła się też rasowa czystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rapacki były PPS-owiec, Cieszył się stosunkowo dużym szacunkiem i autorytetem w kraju i na arenie międzynarodowej. Był szeroko znany w świecie dyplomatycznym, a kontaktom tym sprzyjała jego znajomość języków obcych. Pięknie mówił po włosku, poprawnie po francusku, angielski rozumiał na tyle, że poprawiał tłumaczy. Napisał o rapackim jego współpracownik, wiceminister spraw zagranicznych Józef Winiewicz. Ową rasową czystkę w msz do pewnego stopnia dodatkowo ułatwiła, co zabrzmi paradoksalnie, Postawa Rapackiego, który od początku był przeciwny kampanii antysyjonistycznej. Do działania przystąpiła więc egzekutywa POP przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jej przedstawiciele zapewnili Rapackiego, że zebranie mieć będzie charakter pryncypialny, ale spokojny. Stało się inaczej. Uczestniczący w nim wiceminister Winiewicz napisał w swoich wspomnieniach. Zebranie było burzliwe. Jedno spotkanie zakończone nocą nie starczyło. Odbyto drugie następnego dnia. Wlokło się znowu późno w noc. Oskarżano się wzajemnie. Karcono tych, którzy sami ostro karcili innych w latach pięćdziesiątych. Atakowano politykę kadrową ministerstwa. Zarzuty najzupełniej uzasadnione mieszały się z powtarzaniem trudnych do przyjęcia pomówień. Rapacki siedział z twarzą z spopielałą w prezydium, jak wypadało. Usiłował raz przemówić, ale argumenty jego nie budziły echa. Przemawiałem i ja, zalecając ostrożność przed pochopnymi sądami, i nieprzemyślanymi wnioskami, również bez skutku. Radziłem Rapackiemu kilka razy opuszczenie zebrania. Odmówił. Telefonowałem do dwóch innych członków biura, relacjonując, co się na sali dzieje. Pierwszy zalecił, abym nie mieszał się w tę sprawę. Drugi powiedział, cokolwiek usiłowałbyś zrobić i tak nie pomoże, będzie uznane za złe. Lepiej sieć cicho. Odcinek trzydziesty piąty Rapacki w owym czasie chorował na serca, ponadto był zmęczony, zniechęcony i pełen pogardy dla tego seansu nienawiści. W pewnym momencie wstał i opuścił zebranie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Już nigdy więcej nie pojawił się w ministerstwie, którym przez kilka miesięcy kierował Winiewicz. Rapacki przestał także uczestniczyć w posiedzeniach biura politycznego. Odejściu Rapackiego z MSZ towarzyszyła plotka dementowana przez kilku moich rozmówców, jakoby w czasie sporządzania listy syjonistów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych miał on na znak protestu wpisać siebie samego na pierwszym miejscu i dopiero wówczas opuścić salę. Jednym z głównych oskarżonych na tym zebraniu był nieobecny wówczas w Polsce wiceminister Marian Naszkowski. Przebywającego w podróży służbowej po krajach skandynawskich Naszkowskiego, Sądzono zaocznie. Przedstawiciele egzekutywy POP przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych udali się do Gomułki i poinformowali go, że Naszkowski jest z pochodzenia Żydem, co zresztą nie było prawdą. Że jest dumny i wyniosły i wreszcie, a był to zarzut najpoważniejszy, że w czasie wizyty przewodniczącego Rady Państwa Ohaba w Egipcie miał uzgadniać tekst końcowego komunikatu polsko-egipskiego z pewnym izraelskim dyplomatą. Członkowie egzekutywy powoływali się w tej ostatniej sprawie na relację dyrektora Departamentu MSZ do spraw Bliskiego Wschodu Romualda Spasowskiego, który w tym czasie był już ambasadorem w Indiach i który później podtrzymał te bezsensowne zarzuty w rozmowie z Naszkowskim. Czystką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kierowali wiceministrowie Adam Kruczkowski i Zygfryd Wolniak, który odegrał rolę prawdziwej miotły. Stefan Jędrchowski, który w grudniu 1968 roku został ministrem spraw zagranicznych, opowiadał mi, że kiedy objął resort, czystka była już tam zakończona. Winiewicz podaje, że czystka w msz była uzgodniona wyżej i przeprowadzała ją komisja z towarzyszami szlachcicem i wolniakiem na czele. Sucho, nieprzyjemnie. Ze swej strony szlachcic zaprzecza temu, pisząc, że Wolniak nie był członkiem komisji. Natomiast stwierdza, że w kwietniu 1968 biuro polityczne powołało komisję KC, której przewodniczył kierownik wydziału kadr Komitetu Centralnego. Ja byłem członkiem. Komisja miała wyjaśnić zarzuty zgłaszane w stosunku do ludzi będących na stanowiskach kierowniczych. Konkretnych spraw było niewiele. Wyjaśniliśmy wszystkie i na tym zakończyła się praca komisji. Zrozumiałe jest, że ludzie, którzy 20 lat temu uczestniczyli w odrażającej czystce, dziś nie bardzo chcą się tym chwalić. Nierzadko zasłaniają się krótką pamięcią lub usiłują zwalać winę na innych, najlepiej na już nieżyjących współtowarzyszy. Być może dlatego przy okazji czystki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak często powraca nazwisko Wolniaka, który zginął na lotnisku w Pakistanie w czasie zamachu na przewodniczącego Rady Państwa marszałka Spychalskiego. Natomiast faktem jest, że zaangażowanych w czystkę w msz członków egzekutywy podstawowej organizacji partyjnej Gomuka polecił ukarać zakazem wysyłania przez trzy lata za granicę. Zarządzenie to anulowano po dojściu do władzy Gierka. Wśród ofiar czystki w msz znalazł się m.in. dyrektor Departamentu Adam Meller, który przedtem był przedstawicielem Polski przy onz w Genewie. Został on usunięty z pracy i partii, jak głosił zarzut, za niewłaściwą politykę kadrową i uchybienia w działalności służbowej. Przypadek ten, a także związane z nim wątki dotyczące córki i syna Mellera, opisał Landwe we wspomnianej książce, sugerując, iż na samobójstwo córki Ireny mógł wpłynąć fakt, że Zenon Kliszko nakazał swojej córce zerwać związek ze Stefanem Mellerem, bratem Ireny. Stefan Meller komentując ten cytat stwierdził, że wszystkie dane są bałamutne. Niedokładna jest biografia ojca, nieprawdziwa informacja o postawie kliszki, choćby dlatego, że Stefan Meller i Agnieszka Kliszkówna rozstali się w 1965 roku z przyczyn czysto osobistych i bez żadnej ingerencji czy też działań ojca, któremu nie sposób zatem w tej kwestii cokolwiek imputować. Sprawa siostry Ireny również wyglądała inaczej. Pracowała ona jako kosmetyczka nie interesowała się polityką i była dziewczyną słabego zdrowia, wymagającą stałego leczenia. Usunięcie ojca z pracy ukryto przed nią, oznajmiając, że sam chciał przejść na emeryturę. Nie dało się jednak ukryć faktu usunięcia brata z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie w czasie otwartego zebrania publicznie formułowano pod jego adresem inwektywy, stwierdzając na przykład, że nie jest Polakiem co miało związek z faktem, że nie głosował za rezolucją popierającą towarzysza Wiesława. Meller wspomina to jako coś najohydniejszego w życiu. Niewątpliwie taka atmosfera ogólna miała wpływ na załamanie psychiczne siostry, które zakończyło się tragicznie, świadomym bądź też nieświadomym przedawkowaniem leków. Z czystką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do pewnego stopnia łączy się historia trzeciego z październikowych młodych sekretarzy, a potem także członka biura politycznego Jerzego Morawskiego, który w tym czasie był ambasadorem w Londynie. Wspomniano już, że w 1959 roku, nie widząc szans na dalsze wpływanie na bieg spraw i obserwując odchodzenie od linii października, Morawski zrezygnował z funkcji partyjnych. W następnym roku został wiceprezesem Niku. Nawiasem mówiąc, przez szereg lat w Polsce Ludowej było to stanowisko, na które przesuwano działaczy schodzących lub zdejmowanych ze sceny politycznej. W listopadzie 1964 roku Morawski objął placówkę w Londynie. W czasie wydarzeń marcowych informował centralę o krytycznych głosach prasy brytyjskiej. W pewnym momencie sam stał się przedmiotem manipulacji i celem ataku moczarowców. 12 kwietnia na zebraniu partyjnym w ambasadzie zorganizowana grupa wystąpiła z żądaniem usunięcia Morawskiego z partii za antypartyjną i antypolską działalność. Na zebraniu, w którym uczestniczyło 65-70 osób, prym wiodła grupa członków partii z Biura Radcy Handlowego. Zdanie Morawskiego dwie trzecie pracowników BRH wywodziło się z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przyczyniły się do tego zarówno atrakcyjność placówki, jak i względy natury wywiadowczej rozglądanie się w Anglii oraz swoiście pojmowana potrzeba roztoczenia kontroli nad Polakami przebywającymi służbowo w Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość zebranych popierała inicjatorów akcji. W głosowaniu nad wnioskiem o usunięcie Morawskiego z PZPR tylko pięć osób głosowało przeciwko, a pięć innych wstrzymało się od głosu. Morawski poleciał do Warszawy, gdzie poinformował Winiewicza o zebraniu Odbył telefoniczną rozmowę z Gomułką oraz Kliszką, który zagubiony mówił mu – my nie wiemy, co się dzieje. Wytupują mnie. Przypomnijmy, że w podobny sposób w marcu Kliszko rozmawiał z Albrechtem. Wydaje się, że wydarzenia wiosny 1968 roku znacznie go przerosły. Przynajmniej takie czynił wrażenie na swoich ówczesnych rozmówcach. Kliszko oświadczył Morawskiemu, że nic nie wie o powiązaniach inicjatorów londyńskiego zebrania z MSW – Niemniej postanowiono, że Morawskiemu należy przywrócić członkostwo partii. Ambasador wrócił do Londynu, gdzie ponownie zorganizowano zebranie partyjne. Ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej usunęli go z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za antypartyjną i antypolską działalność, jednogłośnie przywrócili mu prawa członka partii. Krótko potem inspiratorów i organizatorów akcji przeniesiono, nie wyrządzając im żadnej krzywdy, na inne placówki. Natomiast osoby, które głosowały przeciw usunięciu partii, niedługo potem odwołano do kraju. Taką samą akcję przygotowywano przeciwko ambasadorowi w Waszyngtonie, Jerzemu Michałowskiemu. W początkach kwietnia obradowało w Warszawie prezydium i komitet wykonawczy Centralnej Rady Związków Zawodowych. Przemówienie wygłosił przewodniczący CRZZ Logasowiński. Zgodnie z panującymi wówczas zwyczajami, na porządku dnia stanęły też sprawy personalne. Logasowiński przedstawił zebranym propozycję, aby prezydium wystąpiło do plenum CRZZ z wnioskiem o usunięcie Józefa Kofmana ze swego składu oraz żeby prezydium przyjęło do wiadomości i przedstawiło na plenum rezygnację Wisły Pankiewicz z funkcji członka prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych. Józef Kofman był zastępcą przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac i, jak to określił Logasowiński, kandydował w skład plenum CRZZ do pewnego stopnia z racji zajmowanego stanowiska. Ponieważ parę tygodni wcześniej Kofman został wykluczony z partii i odwołany ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komitetu Pracy i Płacy, Logazowiński za naturalne uważał usunięcie go ze składu plenum CRZZ, zarzucając przy okazji, że nakłaniał syna, Włodzimierza, którego milicja wezwała w charakterze świadka, do odmowy zeznań. Chodziło o spotkanie, jakie odbyło się w domu Kofmanów wieczorem 9 marca, w którym uczestniczyli m.in. Irena Grudzińska, Nina Smolar, Hanna Bogusz, Robert Mroziewicz, asystent na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego i inni. Wbrew zawartej w przemówieniu Logi Sowińskiego sugestii, było to w rzeczywistości spotkanie towarzyskie. Włodzimierz Kofman ukończył właśnie studia w Politechnice Warszawskiej i już wcześniej ustalił ze znajomymi, że w sobotę, 9 marca zorganizują u niego z tej okazji prywatkę oblewanie magisterium przypadkiem odbywało się w dzień po pierwszym wiecu studenckim na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego z tej okazji uczestniczyło w nim kilku komandosów i kilka osób z nimi zaprzyjaźnionych ponieważ w tym samym domu mieszkał Michnik okrzyknięty przez marcową propagandę wichrzycielem moczarowcy skwapliwie uznali to spotkanie za naradę komandosów i postanowili wykorzystać je propagandowo a przy okazji usunąć z partii zajmowanego stanowiska Józefa Kaufmana. Z kolei Wisła Pankiewicz była w przeszłości żoną pierwszego premiera Polski Ludowej, Edwarda Osóbki-Morawskiego. Ich syn Michał, jak powiedziano, wchodził w skład delegacji przyjętej przez prorektora Rybickiego w czasie wiecu 8 marca. Wobec tego, że w przemówieniu Kępy z 11 marca znalazła się zapowiedź wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do rodziców aktywnych uczestników wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim zajmujących odpowiedzialne stanowiska państwowe i społeczne, Pankiewicz, mimo że jej syn od dłuższego czasu mieszkał sam i był utrzymywany przez ojca, gotowa była ponieść konsekwencje. Wystosowała do władz CRZZ list, w który między innymi prosiła o osobiste spotkanie z przewodniczącym. Rozmowa z Logą Sowińskim odbyła się 13 marca i w trakcie jej trwania Pankiewicz złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji. Ustalono również, że złoży rezygnację z funkcji członka prezydium CRZZ. Natomiast później stwierdzono, że jej rezygnację z pełnionych funkcji przyjęto, gdyż Pankiewicz nie potrafiła ułożyć sobie współpracy z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji. Czystka polityczna zataczała coraz szersze kręgi. 10 kwietnia Polskie Radio podało, że w Warszawie podstawowe organizacje partyjne usunęły ze swych szeregów ponad 50 ludzi skompromitowanych swą postawą polityczną, warholstwem lub nieudolnością. Jednocześnie poinformowano, iż przyjęto do partii wielu nowych członków. Zenobiusz Kozik, wykorzystując znajdujące się w Centralnym Archiwum KC PZPR materiały z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 8 kwietnia, stwierdził, iż kierownictwo zajmowało się na nim ruchem kadrowym. Równocześnie poinformowano wtedy członków Biura Politycznego, że w ciągu minionego miesiąca w Warszawie wstąpiło do partii 3600 osób. Kempa podawał w kwietniu, że w Warszawie 97 osób usunięto z partii, a 80, były to głównie osoby pochodzenia żydowskiego, wyrzucono z pracy. Były to zresztą dane cząstkowe i dalece niepełne. Niestety nie posiadamy też dokładnych i pełnych informacji na temat, ile osób w ciągu następnych kilku miesięcy usunięto z zajmowanych stanowisk oraz wydalono z partii za syjonizm. Niemniej nie ulega wątpliwości, że od połowy marca 1968 roku antysemicka czystka, częściowo już zainicjowana po wojnie sześciodniowej, wkroczyła w nową fazę. i represje najpierw dotknęły tych działaczy, którzy mieli dzieci w wieku studenckim lub licealnym, które mogłyby, choć wcale nie musiały, uczestniczyć w protestach studenckich. Znamienny jest tu przykład Zarzyckiego, przewodniczącego Prezydium Stołecznej Rady Narodowej, który pozostawał w chłodnych stosunkach z kolejnymi pierwszymi sekretarzami KW, Walentym Titkowem i Stanisławem Kociołkiem. Jego zdaniem istniała jakaś wadliwa strukturalnie dwuwładza, to znaczy Komitet Warszawski, zbyt głęboko ingerował w pracę Rady Narodowej. Kiedy jednak funkcję pierwszego sekretarza KW objął Kempa, Zażycki uznał dalszą współpracę za niemożliwą. Zresztą Cyrankiewicz i Kempa wkrótce skłonili go do dymisji. A rasowa czystka w Radzie Narodowej dokonała się więc już po jego odejściu i była przygotowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Do działu kadr dostarczono listę pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pochodzenia żydowskiego. Znalazły się na niej m.in. osoby, które już od dwóch lat nie pracowały w urzędzie. Wskazywałoby to, że dokonujący czystki patrioci przygotowali tę listę parę lat wcześniej i czekali tylko na dogodny moment, aby przystąpić do działania. Zażycki, który w marcu był dyrektorem Instytutu Urbanistyki i Architektury, też nie mógł się czuć bezpieczny, Gdyż MSW przygotowywało przeciwko niemu prowokację, umieszczając nazwisko jego przebywającej od ponad pół roku w Paryżu córki Ewy na liście studenckich aktywistów. Zażycki zaprotestował przeciw takim kłamstwom i wystosował w tej sprawie list do członków biura politycznego, a jedną z kopii wywiesił na tablicy ogłoszeń w kierowanym przez siebie instytucie. W Trybunie Ludu ukazało się maleńkie, wydrukowane drobnym drukiem sprostowanie – Niemniej Komitet Warszawski, którego Zarzycki ciągle jeszcze był członkiem, uznał fakt wywieszenia listu na ogólnie dostępnej tablicy – do budynku wchodzili też czytać go ludzie z zewnątrz – za, jak on sam to określił, casus belli. Na najbliższym plenum KW usunięto Zażyckiego ze składu KW przy kilku głosach wstrzymujących się. Oczywiście nie wszyscy przyglądali się tej czystce w milczeniu. Były osoby nawet na kierowniczych stanowiskach partii i państwie, które mniej czy bardziej zdecydowanie usiłowały protestować przeciwko akcji kompromitującej Polskę w oczach świata. W drugim półroczu 1967 i pierwszym 1968 roku kierownictwo partyjne, w szczególności sam Gomułka, znalazło się pod prawdziwym ostrzałem meldunków napływających z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Informowano o różnych przypadkach wyrażania solidarności z Izraelem, i wypowiedziach gloryfikujących jego sukcesy wojenne. Gomułka, chociaż w latach 50. niemało wycierpiał od bezpieki, niewątpliwie był świadom metod jej działania, podchodził do tych raportów z dużym zaufaniem i starannie gromadził je w szafie pancernej. Starewicz wspominał, że wiosną 1968 roku podrzucał Gomuce wycinki prasowe ilustrujące wyczyny niektórych publicystów i działaczy oraz informacje na temat rozmaitych materiałów nadsyłanych przez MSW ale w owym czasie służba bezpieczeństwa to była, jak to określił Stalewicz, druga władza. U nieufnego Gomułki raporty te znajdowały posłuch. Ważne było i to, że wiele materiałów pochodzących od Moczara podsuwał Gomułce jego osobisty sekretarz Namiotkiewicz. Jesienią 1967 roku do Gomułki przyszła delegacja Komitetu Warszawskiego na czele z Kociołkiem, a może już z Kępą, w każdym razie zaczęli oni mówić Gomułce o nadużyciach popełnionych przez ludzi pochodzenia żydowskiego. Chcieli, aby Gomułka sam zainicjował akcję antysyjonistyczną, lecz on im odparł, jeśli tak jest, to stawiajcie te sprawy na zebraniach organizacji partyjnych. Kiedy w marcu akcja ta nabrała niebywałego rozpędu, Jędrychowski miał zainicjować omawianie tej kwestii na jednym z posiedzeń biura politycznego i wskazać na wyraźnie antysemicki charakter kampanii. Za niedopuszczalne uważał uznawanie każdego Żyda za syjonistę, a każdego Polaka pochodzenia żydowskiego za Żyda. Nawiązał między innymi do sprawy rozpowszechnianych w 1967 roku plotek mówiących, że marszałek Spychalski jest Żydem. Wedle relacji Jędrychowskiego biuro polityczne było mu raczej przeciwne. Podnoszono na przykład, że niektóre osoby pochodzenia żydowskiego przed wyjazdem z Polski wyrzucały na śmietnik dzieła Włodzimierza Lenina. Pojednawcze stanowisko zajęli najmłodsi z obecnych Kazimierz Barcikowski i Józef Teichma. Gomułka posiedzenie to podsumował nijako. Jednak następnego dnia, w czasie narady pierwszych sekretarzy KW, ku ogromnemu zdziwieniu Jędrychowskiego, powtórzył szereg jego argumentów i wezwał do umiaru oraz starannego sprawdzania wszystkich spraw, żeby nie było takich nieprzyjemnych przypadków, jak ponoszenie zarzutów antysjonistycznych wobec wybitnego uczonego i lekarza profesora Juliana Aleksandrowicza. Najszerzej znany jest protest Ochaba, który w 1981 roku w rozmowie z Torańską mówił na ten temat. Dla mnie w 1968 roku było już jasne, że to musi się załamać. Doszło do wystąpień studenckich. Wplątane były w nie prawdziwie różne nurty, ale był to jednak wyraz niezadowolenia setek tysięcy ludzi. Ta młodzież to nie była przecież żadna burżuazja, kontrrewolucjoniści czy faszyści. Dlatego zjawisko wymagało poważnego zastanowienia się nad naszymi błędami i poważnej rozmowy. Oczywiście pałkami można złamać i pokonać, ale z tych kilkudziesięciu tysięcy studentów, którzy wtedy protestowali, większość na wiele lat zachowała głęboki uraz i pogardę dla takiej rozprawy. Byłem zdecydowanie przeciwny tej hecy. Uważałem, że partia pod żadnym warunkiem nie może jej tolerować, a tym bardziej firmować, bo na dłuższą perspektywę wyrządzi to jej ogromną szkodę. Uważałem, że trzeba przeciąć ją i dlatego wysłałem list.